Jak ze sobą rozmawiamy, to jest tak, jakby tych 13 lat nie było. Ten chleb, który ja dostałam, muszę się z nim teraz podzielić, tak, z innymi. Na pewno trzeba dać sobie czas. Rozwijał się ten kryzys u nas mocno przez 4-5 lat, no tak około. Była zdrada z mojej strony. Bo teraz poznajemy to szczęście inaczej. Miłość. Zdrada. Pojednanie. Pojednanie. Ja jestem Monika. A mój nick to Dakota. Ja jestem Zbyszek, mój nick to Bibi. Wziął się stąd, że kiedyś żona tak zaczęła do mnie mówić, no już tak zostało ponad 20 lat. No i... Poznaliśmy się 26 lat temu. Chodziła do liceum, ja już pracowałem i tak właśnie u naszej wspólnej kuzynki, tam gdzieś na jakiejś budowie, po prostu takie zgromadzenie młodych było i tam się spotkaliśmy pierwszy raz. No i jakoś tak zaczęliśmy się później częściej spotykać. Później ja poszedłem do wojska, żona uczyła się dalej w szkole, przyjechała do mnie na przysięgę, no i później już jakoś to się rozkręcało. Zdecydowaliśmy się po skończeniu studiów przez żonę, wziąć ślub. Wtedy było to szczęście takie, takie nasze. Cieszyliśmy się takimi rzeczami, myślę, że nie do, nie do końca właściwymi. Ten styl konsumpcyjny w naszym życiu był. Był, był mocno podkreślany, tym żyliśmy, rzeczami materialnymi. Na tym coraz bardziej, coraz bardziej nasze życie się skupiało. To też tak, ten kryzys tak nie nagle przyszedł, tylko wiadomo, że to był jakiś okres, który tam to się wszystko kumulowało i w, po tych 15 latach to był już ta kulminacja, w którym wszystko po prostu się zawaliło. Nikt tego nie brał, że to są już jakieś oznaki, po prostu czegoś większego. To była komunikacja małżeńska. Całkowicie zaniedbana, całkowicie zapomniana. Wszystkie sprawy nasze zamiatane regularnie pod dywan, nigdy nie przegadane, nie przerozmawiane, nie przedyskutowane. No i później to wybuchło. tak? Wszystko to później wylazło spod tego dywanu. Zaczął się mocny kryzys. Była zdrada z mojej strony i chęć wyprowadzenia się i zamieszkania z nią razem. No i z któregoś dnia rano nie, nie mówiąc nic żonie spakowałem się i wychodząc niby do pracy miałem zamiar już nie wrócić do domu. Żona coś tam się wcześniej już dowiedziała, bo gdzieś tam kiedyś telefon mi wypadł no i tam jakieś smsy SMS -y po prostu Przeczytała, bo widziała już po prostu, że ja się bez tego telefonu po prostu nigdzie nie ruszam. Nie? I coś zaczęła już podejrzewać, że coś tam widocznie się dzieje niedobrego. Było u nas pełne zaufanie w małżeństwie. Natomiast ten telefon wypadł, kiedy tak siedzieliśmy razem jak tutaj i ten telefon mnie wręcz uderzył. Po prostu mi uderzył w ręce mocno dosyć, a mąż wyszedł do łazienki i ja... Odruchowo, bezwarunkowo, w pierwszą rzecz, którą zrobiłam, to popatrzyłam w SMS-y. No i wtedy, wtedy się dowiedziałam wprost. No ja się tłumaczyłem, że to tylko jest SMS-y, że to nic takiego. No po prostu zapierałem się, że coś, cośkolwiek jest. No i postanowiłem jednak, że odchodzę. No to, to był... był poranek, kiedy mąż wyjechał, kiedy ja zobaczyłam puste szafy. Życie się załamało całkowicie runęło w gruzach i pamiętam siebie na progu swojego domu, kiedy mąż odjeżdżał, widziałam tył jego samochodu i tylko jęknęłam, Boże ratuj mnie, nie mając wtedy świadomości, że to jest modlitwa. Tak się stało u nas, że mąż wrócił tego samego dnia wieczorem do domu. Wrócił, ja byłam w ciężkim stanie psychicznym, fizycznym, kondycja moja odmawiała mi. Nie byłam w stanie funkcjonować normalnie, ale mąż wieczorem wypowiedział takie zdanie, pamiętam go do dzisiaj, że zostaje. Po tym zdaniu zaczęliśmy szukać pomocy. Tak naprawdę ta pomoc sama do naszych rąk przyszła, bo pojawił się sychar, pojawiły się rekolekcje małżeńskie, pojawiły się rekolekcje krucjaty wyzwolenia człowieka i tak y, zaczęliśmy się odbudowywać. Najpierw siebie, bo nie pracowaliśmy na, na odbudowę związku, ponieważ nie byliśmy gotowi w ogóle utrzymywać kontaktów ani, ani relacji jakichkolwiek. Ja otrzymałam łaskę przebaczenia mężowi w tym samym dniu, w tej samej chwili, kiedy on wyjeżdżał z domu. Także ja nie musiałam pracować nad przebaczeniem. Ja wtedy, kiedy mąż wyjeżdżał, najbardziej go kochałam chyba w życiu. Łaska przebaczenia i łaska miłości do męża była tak wielka, z którą nigdy wcześniej się nie spotkałam, nigdy takiej miłości do męża nie odczuwałam. W związku z tym, kiedy mąż wrócił wieczorem do domu, Przyjęłam męża z otwartymi rękami, z przebaczeniem. Nie wiem do końca, czy mąż był gotowy na przebaczenie, ale ja byłam. O, i co się działo? Mnóstwo telefonów od żony, od rodziców moich, bo żona powiedziała mojej mamie i tacie: od dzieci, ciągle, wszyscy z prośbami, z błaganiami, żebym wrócił, dzieci, tak samo. Dzieci ponoć jak dzwoniły do mnie, to ponoć klęczały i się modliły, i chyba to zadziałało. Trzy lata pracujemy nad naprawą siebie, teraz już jesteśmy na drodze pojednania, czyli takiego połączenia się i pracowania nad wspólną relacją. Umiejętności, uczenia się umiejętności rozmowy, komunikacji, przebywania z sobą, no takich można powiedzieć podstawowych czynności, których tak naprawdę no chyba nie do końca umieliśmy właściwie. Wręcz kroków, tak. No ale początki jeszcze były ciężkie, bo jeszcze ciągle wracałem do tamtej znajomości, która była. Udawałem, że nic się nie dzieje, ale jeszcze gdzieś tam po prostu jakiś czas dalej te kontakty utrzymywałem. No później to jakoś już z czasem zanikło i też była taka akcja na rekolekcjach małżeńskich. Podczas mszy ksiądz mówił, żeby też swoje wszystkie problemy, z którymi się to przyszło oddać Jezusowi. Ja sobie tak wtedy pomyślałem, że oddaję tą kobietę Panu Jezusowi. To był taki akurat dzień, w którym miałem urodziny. I tele, a telefon akurat, nie, kartę miałem drugą do telefonu, którą sobie zmieniałem. No i w poniedziałek myślę, to sprawdzę, czy dostałem życzenia. I wkładam kartę do telefonu. Karta SIM nieaktywna. I to, tak się skończyła po prostu ta historia. Przez trzy lata ostatnie, chociaż raz się pokłóciliście? Oczywiście miodu nie ma, miodu nie ma. Były to już takie może kłótnie jak, jak wcześniej, ale jeszcze czasami się tam jakieś rzadziej, już coraz rzadziej. Już to nie, nie, nie przeciągało się, nie przeradzało się w jakąś większą taką. Było to jakieś krótkotrwałe i szybciej się jakoś do tej zgody dochodziło po tym po takich kłótniach, awanturach. No, żeby być razem trzeba być gotowym na to, żeby być razem, żeby ta relacja wzajemna małżeńska nie była relacją wyniszczającą, czyli no, trudno mówić być razem czy nie być razem, bo w jednym przypadku być razem to jest ku zdrowieniu, a w drugim przypadku bycie osobno to jest ku zdrowieniu, a potem nawiązaniu i pojednaniu i, i, i być, być już blisko siebie nie patrz na Goliata nie patrz na Goliata czyli na problem swój a patrz na Jezusa i tam jest rozwiązanie tam szukaj rozwiązania ten Goliat nie był taki wielki dla nas taki ten kryzys nie był przerażający nie do pokonania bo my na niego nie patrzyliśmy po prostu o, oczy odwróciliśmy w innym kierunku w kierunku Jezusa i tam szukaliśmy odpowiedzi co zmieniać w naszej relacji ta odpowiedź się znajdowała krok po kroczku krok po kroczku Wtedy właśnie jak się przeżywa kryzys, łatwo się jakby znajduje jakieś pocieszenie gdzieś indziej. To jakoś przychodzi wtedy bardzo łatwo i łatwo jest po prostu ten krok zrobić w tą stronę. No, chociaż potem czasami jak tak się przemyśli, to jednak no, to jest zły krok, ale wtedy to przychodzi bardzo łatwo. Człowiek, czegoś mu brakuje, źle się czuje, a tam jest inaczej, jest fajnie. I, i, I to pociąga później człowieka w złą stronę, ale gdy tak właśnie, tak jak w naszym przypadku, że te wszystkie prośby, które były i te, jeśli tak człowiek nad tym zastanowił, to jednak stwierdził, że nie warto, że trzeba spróbować, może naprawić, a nie zrywać. Miłość. Zdrada, pojednanie. Ania. Andrzej. Tak. W maju ma się urodzić. No tak, to takie nasze szczęście, też zaskoczenie, bo tak yy, nie, nie możemy powiedzieć, że tak się spodziewaliśmy i tak chcieliśmy. tak? To od łaska. Miłość, rozstanie, miłość od nowa. Miłość, rozstanie, miłość od nowa. Znaczy na początku nam się udało być razem w małżeństwie. Nawet nie można to nazwać jakimś kryzysem, tylko no to, była, to była moja wina, tak? I też mi jest trudno o tym mówić, ale po prostu wydawało mi się, że mój mąż no nie jest moją miłością, że spotkałam by być lepszą, lepszą wersję, tak? Lepszą miłość. O. Nie zastanawiałam się wtedy nad tym, tylko po prostu poszłam powiedzmy za to, kto się mówi, ładnie głosem serca. No, byłem zdruzgotany. Wtedy mi się wydawało, że to najtrudniejsze chwile mojego życia. No i chyba, chyba tak generalnie było rzeczywiście, że to były takie trudne, trudne momenty, trudno to było przeżyć, trudno to było zrozumieć, bo generalnie my jako małżeństwo, jako para byliśmy postrzegani jako taka bardzo zgodna i mówi się, że taka idealna para, tak? a tutaj nagle taki szok. I to na kilka dni przed trzecią rocznicą ślubu. Tak i też bardzo szybko okazało się też wtedy, że, że jestem w ciąży, także powiedzmy dla mnie wydawało mi się wtedy, że no, nie było już odwrotu a mój mąż też w miarę szybko znalazł pocieszenie. No Tak tak naprawdę to rzeczywiście Jak przez długi czas jeszcze się nie oswoiłem z tą myślą, bo to nie było tak, że od razu następnego miesiąca, tam były jakieś próby, tak, żeby sobie to życie jakoś od nowa poukładać, ale w dalszym ciągu żona była w mojej głowie. W końcu po pół roku mniej więcej wszedłem w nowy związek, ale to dalej było takie właśnie pocieszenie i to jest taka krzywda, którą wyrządziłem w zasadzie drugiej osobie. To też jest taka też piętno, które, które jest na mnie, bo, bo, bo teraz widzę, że to nie było szczere. Tak, w związku z tym, no, to jest takie konsekwencje, które później dopiero widzimy i ponosimy, tak? nie, nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy w tym momencie, jak podejmujemy te decyzje. No, to nie było takie wydarzenie z dnia na dzień, prawda? Nic się nie stało z godziny na godzinę, tylko to był jakiś tam proces. Yy, przede wszystkim... Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nie jestem szczęśliwa w tym związku, bo niby wszystko po ludzku wydawało się, że się układa, a ja byłam cały czas jakoś emocjonalnie rozedrgana i też zastanawiałam się, dlaczego mój partner nie jest szczęśliwy ze mną. To było takie trochę udawane życie, on potem nawet powiedział po naszym rozstaniu, że my tak trochę udawaliśmy, ja udawałam żonę, on udawał męża, ale po prostu my... No tak, nie wiem, tak po prostu mieliśmy te dzieci i, i staraliśmy się jakoś to wszystko poukładać, ale nie było w tym jakiegoś takiego głębszego sensu, tak, i w końcu e, ja się zdecydowałam na, na to, żeby to, żeby to zakończyć. No to też miało na pewno jakiś wpływ na, na, na mnie, to że chciałam wrócić do, do kościoła i zaczęłam się modlić i... Dostałam, powiedzmy, teraz tak myślę z tej perspektywy, dostałam taką łaskę, tak taką łaskę zaczęcia, faktycznie rozpoczęcia życia od nowa. Ale przynajmniej wyjścia z, z tamtego związku i wyjścia z grzechu i z tego, że, no, że wydawało mi się, że coś mnie jeszcze może dobrego w życiu spotkać. Z jednej strony były to jakieś gruzy, jakieś ruiny, ale... Nie myślałam wtedy o powrocie zupełnie do męża, tylko hmm, wydawało mi się, że no, pff, jakoś to pewnie chciałam oddać Panu Bogu i że to się samo poukłada, ale ten drugi też działa. <laughs> I ciężko jest, trudno jest czasami człowiekowi rozsądzić czy rozważyć w swoim sercu, które takie działanie jest dobre, a które złe. Znaczy już nie myślałem o niej jako mojej żonie, ale... Gdzieś takie zainteresowanie jej osobą, jej życiem zawsze we mnie było. Tak, co porabia właśnie, co się dzieje, jak, co u niej słychać, no ale tak jak słyszałem właśnie o tym, że jedno dziecko, drugie dziecko, ślub, to tak sobie myślałem, że no to, to dobrze, no tak, niech, niech sobie życie układa, ja też sobie życie jakoś układałem, starałem się, chociaż mój związek tak wyglądał podobnie jak Ani, tak, czyli w zasadzie Powierzchownie wydawało się, że wszystko jest ok, ale jednak, jednak nie było okej, okay, tak? Obydwoje też gdzieś tam czegoś brakowało, czegoś brakowało w tym moim związku. I to jest chyba też powód, dlaczego, dlaczego teraz jesteśmy razem, ponieważ nam ze sobą chyba nie było tak źle. Nie wiem, jak, co Ania o tym myśli. Kluczem takiego sukcesu małżeńskiego i w ogóle budowania właśnie relacji, więzi jest bliskość Boga i bliskość tej więzi. Jak się jest blisko źródła, to naprawdę wtedy też można, można inaczej kochać tak? ludzi. A tak człowiek sam z siebie wydaje mi się tak tylko chce żyć i, i, i tworzyć więzi. Nie, nie jest w stanie. Nie jest w stanie tak teraz mi się wydaje po prostu samemu. To jest takie wszystko bardzo kruche wtedy i nie, jest, nie żyje w prawdzie ponieważ byłam wtedy na warsztacie 12 kroków i jednym z elementów jest zadośćuczynienie i rozmowa, przeprowadzenie rozmowy z osobami, które się skrzywdziło i już wiedziałam, powiedzmy, od, od tygodni przygotowywałam się, że będę musiała się spotkać, prawda, ze swoim mężem i jeszcze raz porozmawiać o nim o tej, o tej sytuacji. Myślałam, że troszeczkę to się odbędzie inaczej, że się właśnie dziś umówimy, ale tak się okazało, że się spotkaliśmy przypadkowo i, i wtedy ta rozmowa miała miejsce. To, to nie było długie spotkanie. Następne już było miesiąc później i ono już było umówione. To już wtedy się spotkaliśmy, Ania poprosiła mnie o spotkanie, spotkaliśmy się w restauracji i wtedy już było dłuższe, już dłużej porozmawialiśmy, ona powiedziała częściowo już o swoich uczuciach i pytała mnie dużo o moje życie. No i za tym spotkaniem przyszedł do mnie taki piękny list, w którym opisała jeszcze bardziej szczegółowo swoją wiarę i swoje uczucia. I to był taki... Bardzo mi się to spodobało. Tak. I to był taki. Jeszcze wtedy nie myślałem o tym, że możemy do siebie wrócić, bo to jeszcze, jeszcze takie myśli mi po głowie nie chodziły. Ale no te, te, to spotkanie i ten list na pewno. Takie ziarenko, które było we mnie, to te spotkania i te listy właśnie spowodowały, że, że to ziarenko zaczęło kiełkować. No myślę, że wszystko, co tam było, to, to było inspirujące, bo łącznie z tym, że ona wierzy w to, że ja jestem jej drugą połówką yy, i że nawzajem jesteśmy dopełnieniem siebie. No to są takie, takie rzeczy, które mi najbardziej w pamięci utkwiły. Jak ze sobą rozmawiamy, to jest tak, jakby tych 13 lat nie było tak jakbyśmy po prostu się rozstali wczoraj, a dzisiaj się spotkali i jest tak, no, życie trwa dalej, tak? a tych 13 lat jakby w ogóle nie było. Budujecie na nowo swój związek, mieszkacie razem? Tak, tak, no to nie jest łatwe, ale zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że no, oprócz tego prawda, mieszkają z nami moje dzieci i przychodzi do nas Andrzeja, syn i on też go odwiedza. No, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy byliśmy powiedzmy, młodzi i bez zobowiązań. Selavi, <laughs> <laughs> Jak mówią Francuzi, ale. No, ja myślę, że tak, że przed nami raczej dobre życie, ale jest dużo trudności jeszcze. Ja jestem, od niedawna dopiero zakończyłem ten związek, w którym byłem przez ostatnie 12 lat. To się wiąże z wieloma problemami. Osoba, z którą byłem, którą opuściłem, czuję się pokrzywdzona. Również rodzina nie rozumie tego, co ja zrobiłem. To jest trudno zrozumieć. Po ludzku jest trudno zrozumieć to chyba, że ja się zdecydowałem na to, żeby za nią dalej być ale już tak jak włączy się w to Boga i uczucia, no to wtedy, wtedy łatwiej to wszystko zrozumieć. Tak, na, na pewno, tak, nasz przykład na pewno i wydaje mi się, że ta faktycznie ta łaska, która towarzyszy temu sakramentowi, to bardzo nam pomogła, bo gdyby nie ten sakrament i też gdyby na przykład nie to, co ja znalazłam na stronach Sycharu o małżeństwie, o tym właśnie, co Bóg o tym myśli, to bym na pewno nie myślała o tym, żeby wrócić do, do takiego poprzedniego związku. Ale ponieważ ten koniec jest pozytywny, to chcemy też pokazać innym, że takie rzeczy są możliwe. Dostaliśmy taką łaskę, bo to naprawdę łaska, bo my, tak jak niektórzy tutaj podziwiam tutaj osoby, które są prawda o wiele lat już w rozłące i modlą się za, za powrót, prawda. No ja, jak gdyby nie, nie włożyłam tak naprawdę żadnego wysiłku w to, tylko to dostałam taki prezent, taką łaskę od pana Boga. Ale myślę, że właśnie teraz też ja muszę troszeczkę oddać, tak, że to ten chleb, który ja dostałam, muszę się z nim teraz podzielić tak, z innymi. Dla każdego Pan Bóg ma plan zbawienia i musi nadejść ten moment. No, w związku jest tak, małżeństwie jest tak, że to musi ten moment być dla jednej i dla drugiej osoby. My też mieliśmy jakieś tam 8 lat temu jakąś próbę. Powrotu, ale wtedy się nie udało, ja nie byłam absolutnie na to gotowa. Gdyby to było rok temu, to na przykład mój mąż wiem, że nie był na to zupełnie przygotowany i musi po prostu nadejść ten moment i trzeba być czujnym i, i, i czekać na to. Mój syn ma dwa latka, także on jeszcze niewiele z tego rozumie, ale ja na przykład widzę u niego tej całej sytuacji jednak takie pozytywne elementy. On przez ostatnie dwa miesiące, jak my jesteśmy razem, bardzo mocno się rozwinął. Bardzo lubi przychodzić do nas do domu, lubi się bawić z dziećmi Ani. Dobrze się czuje, widzę w tym domu bo jest właśnie tak wesoło, natomiast do tej pory był wychowywany, jest jedynym dzieckiem, w związku z tym w takim spokoju, w takim, w takim pustym domu trochę, a dzieci lubią towarzystwo, tak? w związku z tym yy, dla niego to jest też taki bodziec rozwojowy, to, że on może z tymi innymi dziećmi się bawić, a dzieci myślę, że też to wszystko dobrze, dobrze akceptują, prawda? Miłość, rozstanie, miłość od nowa. Miłość rozstanie, miłość od nowa.